po bardzo, bardzo długiej przerwie w 33. Misterium Grozy, które przygotowuje dla Was Krzysztof Korsarz-Biliński. Nie słyszeliśmy się bardzo, bardzo długo. Ostatnia audycja bowiem miała miejsce, o ile dobrze pamiętam, pod koniec stycznia tego roku, a mamy już przecież sierpień i to nawet połowę sierpnia. Przez ten czas, jak dobrze wiecie, nie próżnowałem. Ciągle mieliście ze mną kontakt, czy to za pośrednictwem Facebooka, czy też strony Misterium Grozy gdzie niegdzie pojawiałem się osobiście, bywały jakieś konwenty, na których można było mnie spotkać, aczkolwiek audycja no niestety trochę, trochę kulała, a przez to również jakby brakuje moich opinii na tematy książek, które przeczytałem, nad którymi Misterium Grozy miało patronaty, czy też po prostu sięgnąłem po nie ze swojej zwyczajnej pasji. Poza tym, że w pewien sposób działałem aktywnie, można jeszcze powiedzieć też, co mniej więcej odciągało mnie jakby od nagrywania kolejnych audycji, do których oczywiście wracam, bo audycja 33 nie jest audycją taką wyrywkową. Po prostu teraz audycję zamierzam prowadzić już w miarę regularnie no i opowiadać wam o tych rzeczach, które są według mnie fascynujące lub też wymagają pewnych słów krytyki. Mówiąc ogólnie jeszcze o rzeczach, które zajmowały mnie poza tworzeniem audycji czy też właśnie odciągało od jej tworzenia, były to m.in. takie sprawy jak ciągła praca nad magazynem Okolica Strachu, w którym jestem redaktorem, można powiedzieć, technicznym, ale również odpowiadam za niektóre artykuły, no i oczywiście cały skład graficzny tego pisma. Poza tym, sami dobrze wiecie, powstało wiele inicjatyw związanych z blogiem i w ogóle stroną Okiem na Horror. Sebastian Sokołowski bowiem powołał do życia biblioteczkę okolicy strachu, w której będzie prezentowana, można powiedzieć, śmietanka polskich twórców literatury grozy. Poza tym mamy do czynienia z wydawnictwem Phantom Books Horror, które w pewien sposób oddaje hołd latom 90., gdy boom na horror miał wtedy niesamowity zasięg, a ludzie zaczytywali się w takich tanich horrorkach, można byłoby powiedzieć. No i tego typu kult w pewien sposób reaktywuje wydawnictwo Phantom Books Horror, w którym też mamy już dwie pozycje wydane, czyli nienasyconego Łukasza Radeckiego oraz pełzającą śmierć Tomasza Siwca. O tych rzeczach też będę mówił, też będziecie mogli poznać moje zdanie, będziecie mogli usłyszeć o kulisach powstawania tych wydawnictw, a poza tym, poza tym jeszcze byłem w tym roku koordynatorem Jestem nadal oczywiście Nagrody Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego. Nagroda po rocznej przerwie wróciła, ale wróciła zupełnie odmieniona i mam nadzieję, że ta zmiana będzie pozytywna, przypadnie do gustu zarówno czytelnikom, jak i też y, różnym dziennikarzom, a także naukowcom zajmującym się tą literaturą, gdyż właśnie to oni w tej chwili zasiadają w jury nagrody, no i oczywiście mają przed sobą cztery nominowane pozycje, które do 10 października powinni zrecenzować i wyłonić wśród nich książkę zwycięską, czyli laureata tegorocznej nagrody, tak zwanej Nagrody Grabińskiego. Dziś w Misterium Grozy będę miał dla Was takie tematy. Pierwszym z nich będzie książka Mikołaja Marceli. Wybitna książka według mnie, jeżeli chodzi o tematykę zombie, a także jedna z tych najlepszych w polskim horrorze jakie ukazały się w tym roku, a pretendować może do pozycji jednej z najlepszych książ książek polskiej grozy w ogóle. Będzie to oczywiście bycie w śmierci. Także po tym długim niebycie Misterium Grozy wracam i mam nadzieję, że ciągle rozbudowując tę audycję, będziecie mieli z niej trochę frajdy, trochę przyjemności słuchania. No i oczywiście też będziemy mogli gdzieś po audycjach podyskutować na tematy, o których mówiłem. Zapraszam zatem i miłego słuchania Wam życzę. Po lekturze Niemartwych, której pełny tytuł brzmi Nie martwi ciała wasze jak chleb, Byłem niesamowicie zainteresowany tym, jak autor rozwinie swój pomysł w kontynuacji. Bycie śmierci jest bowiem bezpośrednią kontynuacją poprzedniej książki Mikołaja Marceli, ale też napisaną i poprowadzoną zupełnie, zupełnie inaczej. Mikołaja Marcele z wielką przyjemnością udało mi się poznać na jednej z konferencji Światy Grozy w Katowicach, po której to oczywiście dowiedziałem się między innymi o jego badaniach naukowych i w ogóle pracy naukowej związanej z popkulturą, z właśnie fascynacją, horrorem, potworami. No i przede wszystkim wynikiem tego była książka Monstruarium Nowoczesne, którą gdzieś kiedyś w Misterium Grozy już wam przedstawiałem, ale do omówienia, której jeszcze przejdę, ponieważ lektura nadal, nadal niestety przede mną. Bycie w śmierci wydane przez wydawnictwo Pascal to zupełnie odmienna historia, oczywiście nie jeżeli chodzi o treść fabularną, ale zupełnie inaczej poprowadzona historia niż miało to miejsce w poprzednim tomie. Bycie w śmierci nosi podtytuł Atanotopia, który jest terminem filozoficznym wymyślonym przez Helmuta Wastermana. Stworzone to oczywiście zostało wszystko przez Mikołaja Marcele i taki termin naprawdę nie istnieje. Jest on fikcyjny, jak równie fikcyjnym jest wpis z Wikipedii, pochodzący z roku 2018, który ten termin wyjaśnia. Na no, a wyjaśnienie terminu jest bardzo proste, bo mniej więcej odnosi się on właśnie do tytułu książki w Bycie w śmierci. Znaczy to samo i opisuje stan jakby człowieka, który staje się tym niemartwym. To jest właśnie bycie w śmierci, które jednocześnie jest czymś zupełnie innym od tego, jakim człowiek był do tej pory, czyli tym, który dążył do śmierci siłą rzeczy. Tak samo zombie to, czy też raczej nie martwi, to istoty, które trwają w tej śmierci. Samo jakby wyjście od tego terminu filozoficznego również kładzie się cieniem na całą książkę, bowiem bardzo, bardzo wiele tutaj mamy filozoficznych rozmyślań, czy to właśnie nad samą śmiercią, czy też właśnie nad kondycją człowieka, nad jego emocjami, nad całym, można powiedzieć, naszym światem i tym, co stworzyła nasza cywilizacja. Bycie w śmierci jest książką, która była jakby reklamowana jako powieść o tematyce zombie, a tak naprawdę istotą zombie w tej książce jest pewnego rodzaju klamra, która ją spaja. Z zombie mamy do czynienia, czy też raczej z niemartwymi, jak to określał Mikołaj Marcela, mamy do czynienia tylko raczej na początku książki, no i oczywiście w spektakularnym zakończeniu. Poza tym, tak naprawdę historia, którą mamy przed sobą, to niesamowita historia Tomasza Kellera. Tomasz Keller w moim odczuciu jest pewnego rodzaju bohaterem romantycznym. Dowiadujemy się tego oczywiście po wielu, wielu różnych tropach. Oczywiście mówiąc o bohaterze romantycznym, nie mam tutaj na myśli tkliwego, zakochanego chłopczyka. Aczkolwiek taki Tomasz Keller gdzieś też, można powiedzieć, w swojej historii przez chwilę był taki bohater romantyczny w moim rozumieniu, jak i też w rozumieniu historii literatury, to bohater mocno zbuntowany, taki, który za wszelką cenę opiera się przeciwnością losu. To też bohater zmagający się z problemami niemalże całego świata. Ktoś, kto zupełnie chce być ponad innymi. Takie prawdziwe, mocne indywiduum, zupełnie wyróżniające się spośród całego tłumu, w którym przyszło mu żyć. Taki bohater romantyczny tak rozumiany, to właśnie nasz bohater, Tomasz Keller. Mikołaj Marcela bowiem buduje nam tutaj bardzo, bardzo wnikliwą analizę tego, jak wyglądała rodzina, z której wywodzi się Tomasz Keller. I to od wielu, wielu pokoleń, od XIX wieku bodajże, o ile pamiętam. Te różne zależności wpływały na to, jak funkcjonował Tomasz Keller i pokazywały jakby pewnego rodzaju tło historyczne, w którego ramach on się wychował. Mieliśmy też do czynienia z pewnym rysem historycznym, który pokazuje w sumie, jak zmienia się kondycja zdrowotna człowieka na przestrzeni wielu, wielu lat. Mikołaj Marcela zwrócił tutaj mocną uwagę na to, jak wzrasta zachorowanie wśród współczesnych społeczeństw na raka. I właśnie jest to, też jedno z punktów, jest to też jeden z punktów wyjścia, czyli właśnie ta tęsknota za tym, aby człowiek stał się nieśmiertelny i umiał sobie poradzić ze wszystkimi chorobami, jakie go nękają. Jest to jeden z punktów wyjścia dla całości apokalipsy, którą zarysował nam Mikołaj Marcela. Właśnie ta tęsknota za tym, żeby móc poradzić sobie ze śmiercią. Tomasz Keller jako bohater romantyczny ma w sobie jedną ważną rzecz. Pewne wstrząsające wydarzenie z jego życia zmienia zupełnie jego sposób patrzenia na świat. Staje się taką cezurą, po której wszystkie kolejne działania Tomasza stają się bardziej obsesyjne. Pomimo tego, że jest on coraz bardziej wewnętrznie uspokojony, ma swoją jakby pewną wizję do zrealizowania, to w tym wszystkim rodzi się pewnego rodzaju taki psychopata. Można powiedzieć, że postać Tomasza Kellera jest jedną z bardziej niesamowitych w polskiej literaturze grozy. Bohater jest opracowany niemalże pedantycznie. Od strony psychologicznej oczywiście mamy tutaj też kilka takich można powiedzieć klisz, z których składa się Takich bohaterów. Tomasz Keller jako dziecko no, jest też chorowity, jest takim pewnego rodzaju popychadłem, jest takim trochę outsiderem w swojej grupie rówieśniczej, ale w wieku średnim zakochuje się, poznaje Anię, no i z nią stara sobie się jeszcze w tak młodym wieku, ale już myśli o tym, żeby stworzyć z nią swój dom i przeżyć. Całe życie. Jego miłość jest e, ogromnie głęboka, no i pewnego rodzaju wydarzenie łamie to wszystko, i właśnie przez to Tomasz Keller później podąża zupełnie, zupełnie inną drogą, która prowadzi koniec końców do tego, jak wspomniałem, że mamy do czynienia z zagładą świata, jaki znamy. Samo bycie w śmierci jest też książką znakomitą w swojej narracji i wprowadzeniu fabuły. Tutaj muszę powiedzieć o kilku takich najważniejszych elementach, bowiem jeżeli chodzi o tę powieść, spotkamy się tutaj z niesamowitą ilością odniesień literackich, popkulturowych, filozoficznych, naukowych, a również też społecznych. Świat przedstawiony w tej książce to niesamowicie bogaty kulturowo majstersztyk. Mikołaj Marcela korzysta tutaj z pewnością ze swojej własnej wiedzy jaką nabywa na zajęciach związanych z sztuką pisania i też z badaniem popkultury na Uniwersytecie Śląskim. Czuć to widać, ale jest to podane w tak niesamowicie przystępny sposób, że nie ma w tym żadnego nadęcia naukowego, którego Oczywiście ja bym, od którego ja bym nie stronił, ja bym to wręcz uwielbiał, ale wiadomo, że duża część czytelników nie oczekuje tego po książkach takich beletrystycznych. No i tego tutaj nie ma, ale za to tych odniesień jest niesamowicie wiele. Spotykamy się właśnie, czy to z odniesieniami społecznymi, czy to do właśnie Andersa Breivika, czy do Hillary Clinton do wydarzeń, które miały miejsce właśnie jeszcze przed rokiem 2016, bo jak już wspomniałem, wtedy właśnie wydarzyła się tragedia w tej książce No i później już cała historia przebiegła zupełnie innym torem. Ale to, co miało miejsce do tej pory, Mikołaj Marcela świetnie ze sobą splata, zarówno pod względem naukowych odkryć, pod względem filozoficznym, pod względem właśnie też wielu odniesień literackich. Tutaj mamy do czynienia z tym, że niektóre wątki pojawiające się u Mikołaja Marceli moglibyśmy uznać za wątki jak najbardziej takie typowe, no nic takiego wyjątkowego. Powiedzmy, że jednym z tych wątków będzie wątek tajemnego stowarzyszenia odnowicieli, którzy jak najbardziej wpisują się w wątki teorii spiskowych, taki New World Order i tym podobne czyli ktoś, kto stoi za tym, że włada jakby naszym światem z ukrycia. Ten wątek odnowicieli jest tutaj rozszerzony jednak bardzo mocno i to, co miałem powiedzieć, te wątki, nawet znane, one nie biorą się w tej książce znikąd. Mikołaj Marcela doskonale opisuje jakby rodzaj tego stowarzyszenia, odnosząc się również do historii tajemnych stowarzyszeń, takich jak na przykład Klub Piekielnego Ognia, znany dobrze wszystkim interesującym się okultyzmem. Wiemy skąd to stowarzyszenie odnowicieli się wzięło, ale dowiadujemy się tego po takich świetnych tropach. Jednym z tych tropów jest na przykład ciekawa narracyjna tutaj zabawa, czyli włączenie do opowieści wywiadu z, jednym, z jedną z szarych eminencji, można powiedzieć, odnowicieli, z jednym z jego założycieli tego ruchu. Dlatego pokazanie głębi historii każdego tego wątku, jaki przytacza Mikołaj Marcela, jest tutaj niesamowite. To zdecydowanie pogłębia tę książkę, dzięki niej stajemy tutaj oko w oko z wieloma różnymi historiami splatającymi się właśnie w jedno. Ogólnie cała książka Mikołaja Marceli, żeby tak lekko tylko zaspoilerować, dąży do właśnie takiego jednego punktu spajającego jakby to wszystko. Te kolejne wątki, które tutaj on, którymi on tutaj żongluje, tworzą dla nas świat przedstawiony, jakiego w polskich książkach grozy naprawdę brakuje. W tej narracji nie ma również pewnego rodzaju takiego biegu książki sensacyjnej. Zdecydowanie tutaj mamy dużo więcej różnego rodzaju przemyśleń, różnego rodzaju historii pobocznych, Mikołaj Marcela przedstawiając swoich bohaterów przedstawia ich w bardzo konkretnych sytuacjach, ale te konkretne sytuacje rzucają światło jakby na ich całokształt. Dzięki tym rozrzuconym tropom wiemy kto jaką jest postacią, wiemy jak wygląda jego psychologia, kojarzymy wątki, które przyczyniły się do tego, że jest on teraz w takiej a nie innej sytuacji i przybiera taką a nie inną postawę. Co ważne jeszcze, w narracji pojawia się jeden kluczowy wątek. Ja czytając książkę Mikołaja Marceli zauważałem te tropy i dziwiłem się, czy nie są one przypadkiem gdzieś jakimś wtrąceniem, które zostało pominięte przy, przy redakcji książki. Oczywiście tak nie było. Te wtrącenie, wtrącenie narracji pierwszoosobowej w narrację trzecioosobową, którą naprawdę jest pisana ta książka, jest zabiegiem bardzo fascynującym które odsłania się przed nami na końcu powieści i dzięki temu mamy wielką frajdę z tego, jak tropiliśmy ten wątek. To wtrącenie się pierwszoosobowe do narracji trzecioosobowej ma tutaj oczywiście charakter taki niezbyt nachalny. Jest to taka drobna uwaga, która uważnego czytelnika może zaraz zainteresować no i zwrócić jego uwagę na to, żeby tropił kolejne te ślady w powieści. No i oczywiście, jak już wspomniałem, spektakularne zakończenie, wszystko nam Wyjaśnia, aczkolwiek pozostawia też to, co najważniejsze w takich powieściach. Pozostawia też jeszcze wiele, wiele do tego, żeby czytelnik mógł zinterpretować to zakończenie. Tak naprawdę nie jest ono jednoznaczne, nie jest zamykające, wręcz jest otwarte. Tylko jestem ciekaw, czy Mikołaj Marcela potrafił będzie w tak znakomity sposób, jak ma to miejsce w byciu śmierci, pociągnąć dalej wątek tych postaci, które być może przeżyły zakończenie bycia w śmierci. Na dobrą sprawę, jak przedstawia się fabuła bycia w śmierci? Można powiedzieć, że poza wątkami tymi, które dzieją się w tym postapokaliptycznym świecie no i które nadają lekki rys sensacyjny tej powieści, czyli porwanie leny, poszukiwania, e, wszystkie sprawy związane z tymi fortami, e, które utworzyły się po zagładzie, po epidemii żywej śmierci, to tak naprawdę fabułą jest tutaj życie Tomasza Kellera, pokazanie w jaki sposób dążył on do zrealizowania swojego planu, czyli do tego, żeby przeciwstawić się śmierci. Dlaczego jest też taką osobą? Jest to, to oczywiście znak znakomity biolog, znający się na wirusologii, badający ją cały czas w różnych rejonach świata, dzięki czemu został zauważony przez korporację Life More Corporation no i Trafiając do niej ma wreszcie możliwość spełnić y, wszystkie swoje plany. Dostaje oczywiście na to środki, działa tam jak najbardziej, no i posuwa się do pewnego kroku, który zmienia cały nasz świat. Tutaj jeszcze to, co mówiłem, y, ważne jest w książce, że dowiadujemy się skąd biorą się różnego rodzaju Bohaterowie, instytucje. Tak samo jest w, poza tymi odnowicielami, tak samo mamy z Life More Corporation. Wiemy skąd ta korporacja powstała, wiemy kto nad nią włada, no i tam również dokonuje się spotkanie dwóch jakby później przeciwstawnych sobie osób, czyli Tomasza Kellera i Jakuba Moryca. Moryca, który był ważną postacią poprzedniej powieści. Czy książkę Bycie w śmierci można przeczytać również bez znajomości poprzedniej książki? Wydaje mi się, że owszem, można. Bycie w śmierci jest mimo tego, że drugim tomem z cyklu Niemartwych może być czytane jako pojedyncza powieść i jak najbardziej będzie historią dla kogoś zamkniętą. Co prawda niektórzy bohaterowie będą przez to jakby Trochę okrojeni, ale tak naprawdę główną istotą książki jest postać Tomasza Kellera i cała jego droga do zagłady naszego świata. Osobiście uważam bycie w śmierci za jedną z najciekawszych do tej pory powieści wydanych w 2017 roku, jeżeli chodzi o polską literaturę grozy. Z pewnością jest to dzieło zupełnie oryginalne, zupełnie odstające od większości książek, jakie ukazują się na naszym rynku. Przez co najważniejsze, jest to książka bardzo, bardzo indywidualna. Widać, że Mikołaj Marcela włożył w nią swoje różne fascynacje, swoje pasje. Skroił ją na taką miarę, jaką chciał. Wszystko jest w niej bardzo, bardzo dopracowane i ja nie... Doszukałem się tutaj jakichś specjalnych błędów. Sam motyw żywych trupów, motyw zombie został tutaj potraktowany zupełnie inaczej niż we wszystkich chyba do tej pory zarówno w filmach jak i powieściach. Tak jak wspomniałem, też nie będzie tutaj z pewnością radości czytelniczej dla wszystkich tych, którzy oczekują po takich horrorach wiele akcji, krwi, e, jakichś spektakularnych wydarzeń. Poza tym jednym, które kończy książkę, tak naprawdę mamy tutaj historię człowieka. Historię bardzo mocno psychologiczną, historię, w której często można się też odnaleźć, przynajmniej ja mogłem się odnaleźć w tych, wśród tych bohaterów empatycznie poczuć te emocje, które w nich wzbierały. Andrzej Wardziak pisał w blurbie do tej książki, że refleksje do jakich skłoni was ta książka okażą się mroczniejsze niż nie jeden horror. I że tak powiem miał tutaj bardzo, bardzo wiele racji, bo tak jest w istocie. Mamy tutaj do czynienia z refleksjami na temat zarówno natury ludzkiej, natury takiego człowieka ogólnie, jak i też właśnie pojedynczych osób, które mogą, w pewien sposób są na tyle wybitne, że mogą wykreować świat, jaki zupełnie byśmy, jakiego zupełnie byśmy nie chcieli. W dzisiejszej audycji chciałem powiedzieć również kilka słów na temat pewnej nagrody literackiej. Chodzi oczywiście o Nagrodę Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego, której w tym roku byłem bądź co bądź koordynatorem i jednym z organizatorów. Jak niektórzy dobrze wiedzą, Nagroda Grabińskiego miała roczną przerwę. Do tej pory odbyły się jej dwie edycje, później był wspomniany właśnie rok przerwy, no i teraz pojawiła się edycja trzecia. Edycja trzecia jest jednak zupełnie odmienna od tych, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednim razem. Jeżeli w ogóle chodzi o ideę nagrody, to zmieniła się ona nawet bardzo radykalnie w porównaniu z poprzednią. Dziś właśnie chciałem powiedzieć mniej więcej o tych podstawowych różnicach. Chciałem też powiedzieć, do czego dąży nowa edycja nagrody Grabińskiego i jak to wszystko mniej więcej wyglądało i z czego wynikła obecna ścieżka nagrody. A więc po kolei. Ideą Nagrody Polskiej Literatury Grozy była oczywiście przede wszystkim promocja pisarstwa polskich autorów, którzy zajęli się horrorem. Pomysłodawcami nagrody byli między innymi Stefan Darda, Michał Stonawski, Dawid Kain, Kazimierz Kyrcz, Michał Gacek, te wszystkie osoby, które zebrały się na pierwszym festiwalu Kwason w roku 2013. Wtedy właśnie ustanowiono podwaliny nagrody, no i w 2014 odbyła się jej pierwsza edycja. Istotą wcześniejszej edycji Nagrody Grabińskiego było m.in. to, że miała być ona jakby odzwierciedleniem Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli bardzo popularnych Oscarów. Jak wiadomo, tę nagrodę przyznają filmowcy w swoim własnym gronie. Tutaj idea miała być bardzo podobna. Wcześniejsze edycje nagrody opierały się bowiem na dwóch głosowaniach. Jednym z głosowań było głosowanie czytelników internetowe na najlepszą książkę oraz najlepsze opowiadanie i drugie, takie same, docelowo miało być bardziej prestiżowe, odbywało się w grupie zaproszonych i autorów polskiej literatury grozy, którzy również zgodzili się zasiadać w tzw. kapitule. Ta kapitula we wewnętrznym głosowaniu wybierała dwie najlepsze pozycje, właśnie książkową i opowiadanie. W ten sposób odbyły się dwie edycje wcześniejsze Nagrody Grabińskiego, które jednak wywołały dosyć wiele dyskusji nad poprawnością głosowań. Oczywiście jednym z, jedną z przyczyn tego, dlaczego nie odbyła się trzecia edycja Nagrody Grabińskiego, były właśnie problemy techniczne z zorganizowaniem całości głosowania. W ten sposób organizatorzy nagrody postanowili zawiesić ją na jeden rok i wszystko pozmieniać. W tym wypadku zmieniło się bardzo wiele. Jak teraz wygląda Nagroda Grabińskiego, właśnie chcę wam to przedstawić. Podstawową zmianą, która odbyła się w tym czasie, jest to, że Nagrodę Grabińskiego chcieliśmy stworzyć bardziej jako nagrodę taką ekspercką. Wiadomym jest, że jeżeli w głosowaniu biorą udział przede wszystkim właśnie czytelnicy, czy też sami autorzy, jest tutaj duża szansa na to, że będą wszyscy z nich głosować na swoich znajomych. Sama wartość literacka wtedy wyłonionych książek wcale niekoniecznie musi być tą rzeczywiście najlepszą, co później może powodować z kolei duże słowa krytyki tych, którzy oczekiwali od nagrodzonych powieści naprawdę wysokich walorów literackich. To był pierwszy jakby z problemów, które nowa ekipa nowych organizatorów chciała rozwiązać. Dlatego też został zupełnie zmieniony regulamin nagrody i etapy głosowania, które miały następować. Wcześniej tych etapów głosowania jakby nie było. Głosowanie odbywało się za pośrednictwem formularza internetowego i tak samo czytelnicy jak i wewnętrzna grupa kapituły wykonywały swoje głosowania, które zostały następnie zliczane no i w ten sposób była przyznawana nagroda. W tym roku mamy zupełnie dwa odmienne etapy głosowania. Dlatego chciałem też o tym powiedzieć, ponieważ regulamin nagrody nie zawsze każdy dokładnie potrafi przeczytać, nie każdy się na nim skupia. Stąd wiele pojawiało się zapytań, kto wygrał nagrodę tuż po głosowaniach właśnie czytelników i głosowaniach komisji. Oczywiście książki, które zostały nominowane do nagrody Grabińskiego nie są książkami, które już w jakiś sposób stały się zwycięskie. Owszem, w najnowszej edycji Nagrody Grabińskiego jest taki zapis, że jedno z wyróżnień, ale oczywiście nie mylmy tego z nagrodą, jedno z wyróżnień otrzyma książka, która uzyskała największą liczbę głosów czytelników. Ale tak jak wspominam, cały czas będzie to jedynie wyróżnienie, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli w głosowaniach biorą udział czytelnicy, stąd górę biorą wtedy oczywiście sympatię do autorów i zdajemy sobie właśnie z tego bardzo sprawę. Czym innym jest bowiem, zdajmy sobie sprawę, że się tak powtórzę, czym innym jest sympatia czytelników, słabość do pewnego rodzaju książek, do ulubionych autorów, do ulubionych tematyk, do pewnego rodzaju fabuły. To jest coś, co oczywiście należy traktować poważnie i szanować, bo są to głosy czytelników, czyli tych, którzy kupują dane książki sympatyzują z nimi, są ciekawi dalszych losów bohaterów, jeżeli są to cykle lub też po prostu ciągle dyskutują na temat tego, co przeczytali w danej książce. To jest bardzo istotna sprawa, stąd też uważam, że wyróżnienie czytelników powinno mieć miejsce. Inną sprawą jest jednak taka obiektywna wartość literacka danego dzieła. Stąd za chwilę powiem, jak my to rozwiązaliśmy. Powrócę jednak do tego pierwszego etapu właśnie głosowania czytelników i komisji. Głosowanie to odbyło się na nowych zupełnie zasadach. Dawniej panel do głosowania wymagał tylko kliknięcia i wysłania swoich głosów bez specjalnych, można powiedzieć tutaj, form logowania czy też weryfikacji. W ten sposób wiele osób mogło zagłosować po kilka razy na swoich ulubionych autorów, co oczywiście no, mija się, jeżeli chodzi o cel takiego głosowania z sprawiedliwą oceną książek, nawet wśród czytelników. Dlatego postanowiliśmy ten panel do głosowania o tyle utrudnić czytelnikom, że należało się za każdym razem z, zalogować, no i oczywiście można było oddać tylko jeden głos, podpisując się jednym adresem mail mailowym, na który oczywiście przychodził kod weryfikacyjny. Tak więc e, czytelnicy, którzy chcieliby wielokrotnie zagłosować na swoich ulubionych autorów, musieliby zakładać po prostu co chwilę nowe adresy mailowe, ażeby tych głosów uzbierać naprawdę sporo. Oczywiście jest to pewnego rodzaju utrudnienie, ale utrudnienie celowe, które miało właśnie na celu weryfikację głosów czytelników na to, żeby były one jak najbardziej e, sprawiedliwe i każdy miał szansę zagłosować na te książki, które naprawdę według niego są najlepsze. E, głosowanie komisji odbywało się w wewnętrznym gronie, było ono zupełnie jawne dla wszystkich e, członków komisji, stąd też chcieliśmy uniknąć e, głosów w stylu takim, że ktoś e, jakby też z grona komisji promuje jakby osoby, z którymi zna się najlepiej, które sobie ceni jako przyjaciół, ale niekoniecznie ich wartość literacka, ich utworów jest na tyle ważna, żeby można było ją jakby obiektywnie tutaj przedstawić. Na tym etapie głosowań mieliśmy do czynienia z wynikami nominacji, dopiero utworów, które przeszły do etapu drugiego. Te nominacje w tym roku wynikły w ilości czterech. Oczywiście regulamin e, mówi o tym, że wśród czytelników, w zgłosowaniu czytelników, e, w głosowania czytelników wybiera się dwie książki zwycięskie. Z głosowania komisji wybiera się książki trzy. Ogólnie może być nominowanych pięć książek, jednak jeżeli głosy czytelników i głosy komisji pokrywają się, tych książek może być mniej. Dlatego w tym roku takie pokrycie nastąpiło, w związku z tym książek nominowanych mamy tylko cztery. Nominacje każdy z Was powinien znać: są to bowiem Bez nieczulenia Julka Wojciechowicza, Nie ma Wędrowca Wojciecha Guni, Kostuszka, Karli Mori oraz gałęzisty Artura Urbanowicza. Te cztery książki trafiły do drugiego etapu, a drugi etap ma na celu właśnie być etapem tym eksperckim. W jego gronie, w gronie jury, które będzie oceniać nominowane książki pod kątem właśnie wartości literackich dla literatury grozy, w tym jury znajduje się pięć osób, które są czynnymi działaczami akademickimi, które na co dzień zajmują się badaniem literatury grozy no i w pewien sposób są kompetentne do tego, aby wartościować te książki i właściwie je ocenić. Żyri jednak nie polega, bycie w jury jednak nie polega tylko na tym, aby ocenić daną książkę i wyłonić laureata z tak zwanej punktacji czy też ogólnej dyskusji. Wygląda to trochę inaczej, ponieważ każdy z jurorów musi przeczytać na pewno te książki te cztery książki, a następnie napisać ich naukową recenzję. Taka recenzja dopiero będzie punktem wyjścia dla, dalszego, dla dalszej dyskusji, która właśnie wyłoni laureata. Nie tyle z samych punktów, chociaż oczywiście regulamin przewiduje i nakazuje, że punktacja książek, które trafiają do jurorów, również będzie, ale będzie ona wyglądać w ten sposób, że jurorzy ułożą książki od najlepszej do najgorszej według siebie i w ten sposób będą te punkty przyznawane. Jednakże ostatnim takim zamknięciem etapu jury będzie wspólne jakby omówienie przeczytanych książek i dopiero taki wspólny wybór, tej najlepszej nominowanej, o ile taka oczywiście się okaże. Jury ma bowiem, ma bowiem do czynienia jeszcze z tym, ma bowiem takie narzędzie do wykorzystania, które pozwoli na to, że jeżeli żadna z książek nie spełni naprawdę wysokich walorów literackich, może po prostu zrezygnować z przyznania nagrody. No, byłoby to dosyć precedensowe rozwiązanie, ale też mogłoby z czegoś wynikać. Chodzi bowiem o to, że Nagroda Polskiej Literatury imienia Grabińskiego mierzy dosyć wysoko. Nie chcemy teraz pozwolić sobie na to, aby zostały nagrodzone książki, które w rzeczywistości będą literacko kuleć. Chodzi tutaj też o to, że jeżeli chcemy, aby gatunek literatury grozy zyskał nowych czytelników, wyszedł poza ramy, własnego środowiska. Musimy pokazać literaturę, która będzie naprawdę literaturą wysokiej klasy, literaturą, która zainteresuje innych czytelników. Przecież nie każdy z czytelników poszukuje w horrorze Dawki dużej krwi, dużej, dużego właśnie takiego strachu, pewnego rodzaju okrucieństwa, itd., itd. Ta grupa czytelników oczywiście istnieje, nikt tego nie neguje, nikt też w żaden sposób tutaj, przynajmniej w moim odczuciu, nie powinien mieć zarzutów wobec tego typu czytelników bowiem no przede wszystkim z tym horror wielu osobom się kojarzy i tego właśnie w horrorze poszukują. Ale zwróćmy na to uwagę, że tego poszukują miłośnicy, właśnie miłośnicy, prawdziwi miłośnicy horroru. Ale jeżeli będziemy chcieli z horrorem wyjść do zupełnie innych osób, zainteresować ich tym tematem, muszą to być książki, w których znajdą tamci czytelnicy dużo innych odniesień, nie tylko samego strachu. Niech to będą odniesienia właśnie czy też jakiegoś specjalnego, interesującego stylu narracyjnego. Niech to będą jakieś rozważania filozoficzne. Niech to będzie nieszablonowy pomysł na fabułę. Tych wartości literackich, które mogą stanowić o jakości książki, jest naprawdę wiele i właśnie na ich jakby etapie trzeba wyłaniać książkę Laureata. Książkę, która później będzie świecić przykładem dla innych autorów. No i oczywiście będzie na celu miała przyciągnąć uwagę zupełnie innego grona czytelników, grona z poza gatunku, można powiedzieć, nawet ogólnie fantastyki. Jak sami wiecie, zainteresowanie horrorem, przede wszystkim filmowym, jest w Polsce ogromne. Pisał o tym ostatnio Robert Ziębiński w portalu Dzika Banda. Jednakże właśnie literatura, przede wszystkim literatura polska, polski, liter polski horror ma tutaj sporo jakby jeszcze do nadrobienia. Wiadomym jest, że w Polsce najlepiej sprzedaje się i króluje między innymi Stephen King czy też Graham Masterton. To są autorzy, którzy sprzedają książki w bardzo dużych ilościach i niezaprzeczalnie finansowo się opłacają. Jednakże ciągle jednak istnieje dosyć mocna inicjatywa tego, aby promować polski horror, polską literaturę grozy i tym samym warto pomyśleć o tym, aby ta literatura była jak najwyższych lotów. Mam nadzieję tym samym, że recenzje jurorów, które już powoli tworzą się jakby, ja już słyszałem o pierwszych opiniach, mam nadzieję, że właśnie te recenzje przedstawią kolejnym autorom, czy też nawet autorom nominowanym jakąś pewną ścieżkę, którą warto pójść dalej i iść w stronę jak najwyższej klasy literackiej. Tegoroczna Nagroda Polskiej Literatury Grozy jest też właśnie swoistym eksperymentem. W porównaniu z poprzednimi edycjami musieliśmy też sprostać wymaganiom osób, które bardzo krytycznie podchodziły do dotychczasowych edycji. Należało więc tutaj wziąć pod uwagę wszystkie te głosy, wyciągnąć z nich wnioski i właśnie takim wyciągnięciem wniosków jest ta trzecia edycja. Jak wszystko się potoczy, jak zostanie przyjęte ogłoszenie wyników oraz również raportów z głosowań, bo to wszystko będzie ujawnione oczywiście publicznie, to zobaczymy, w jaki sposób dalej będziemy ciągnąć pracę nad nagrodą. W samym jury nagrody, co jeszcze warto wspomnieć, znajdują się osoby, jak już mówiłem, które na co dzień zajmują się literaturą grozy w sposób naukowy i które oczywiście przynajmniej muszą mieć tytuł Doktora. W pewien sposób jest to wymóg może taki formalny, ale w gruncie rzeczy czytelnicy są wtedy przekonani, że książki te są recenzowane przez osoby, które naprawdę znają się na literaturze. Jest to też duże odróżnienie od tego, co dzieje się ze współczesnym czytelnictwem dookoła. Mamy przecież bardzo dużo różnych blogów książkowych, które wyrażają często skrajne opinie. Jednakże wiadomo, blogerzy nie zawsze są literaturoznawcami, nie zawsze są osobami naukowo przygotowanymi do opisywania danych pozycji książkowych, nie zawsze są do końca kompetentni w danym gatunku, jeżeli tym bardziej zajmują się wieloma gatunkami. Stąd też blogerzy mają własne sympatie. Oni nie zawsze obiektywnie oceniają książki, o których piszą. Bardziej są skupieni na tym, co według nich jest dobre, a co jest e, słabsze. Są też odzwierciedleniem pewnego rodzaju czytelnictwa po prostu w Polsce, bowiem skupiają wokół siebie osoby, które mają podobne sympatie. O, tutaj mówię cały czas właśnie o tych sympatiach e, miłośników literatury. Jednak staranie się o obiektywną opinię na temat książek, obiektywną opinię opinię naukową, myślę, że jest warte uwagi. We wspomnianym jury, jeśli jeszcze tak na koniec tutaj pozwolę sobie przytoczyć, mamy 5 osób. 5 osób dlatego, że jeżeli byłoby to liczba, liczba parzysta, mogłoby często dojść do e, można powiedzieć wyników exequo. Tutaj akurat, e, jeżeli będziemy mieli pięciu jurorów, jest to dużo mniej prawdopodobne. Wśród nich znajdują się takie osoby, jak wymienione alfabetycznie z nazwiska. Doktor habilitowany Dariusz Brzostek. Teoretyk literatury, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktor habilitowany profesor Anna Gemra, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, bardzo słynna badaczka literatury grozy, zajmująca również miejsce poniekąd w Nagrodzie Literackiej imienia Jerzego Żuławskiego, co warto też wspomnieć. Kolejną osobą jest dr Krzysztof Grudnik, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, krytyk literacki oraz tłumacz. Między innymi jest on autorem monografii, tożsamość katoptryczna w nowelistyce Stefana Grabińskiego. A więc jeżeli chodzi o patrona naszej nagrody, lit polskiej literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego, jest to osoba, której nie mogło w jury zabraknąć. Kolejną osobą jest doktor habilitowany profesor Joanna Kokot autorka słynnej monografii w świetle gazowych latarni poświęconej prozie gotyckiej angielskiej przełomu XIX i XX wieku. Z panią Janną Kokot miałem ogromną przyjemność spotkać się podczas Światów Grozy organizowanych przez ośrodek badawczy Fakta Fikta. No i tam udało mi się panią profesor namówić do udziału w naszym jury. Ostatnią osobą, którą muszę wymienić jest dr Ksenia Olkusz, doktor nauk humanistycznych, historyk, teoretyk i krytyk literatury. Jest ona prezesem wspomnianej fundacji, czyli ośrodka badawczego Fakta Ficta. no i też redaktor merytoryczną w czasopiśmie Kreatio Fantastica, no i przede wszystkim autorką jednej z pierwszych prac poświęconych polskiej literaturze grozy, czyli pracy Współczesność w zwierciadle horroru o najnowszej polskiej fantastyce grozy. Ta publikacja, według zapewnień ośrodka, będzie niebawem wznowiona. Warto więc poczekać na to, aby zdobyć tę książkę, no i poznać pierwsze kroki, jakie poczyniła nauka na gruncie badań nad polską literaturą, współczesną polską literaturą grozy. Mam nadzieję tym samym, że pewne wątpliwości co do nagrody i co do jej zasadności działania dzisiaj wam rozwiałem, a tym samym będziecie z uwagą obserwować dalsze losy nagrody polskiej literatury grozy. Dziękuję wam wszystkim za uczestnictwo w kolejnym Misterium Grozy. Niebawem myślę o nagraniach następnych audycji, bowiem książki, które jeszcze są przede mną do opiniowania, nadal pozostawiają bardzo, bardzo dużo tematów do nagrania. Pozdrawiam was więc serdecznie, Krzysztof Korsarz-Biliński kłania się i do usłyszenia.